podcast Real Karta Polaka odcinek pierwszy Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania podcastu Real Karta Polaka, podcastu motywacyjnego, podcastu pozytywnego, w którym chcę pomóc wszystkim, którzy mają zamiar zdobyć kartę Polaka, a później być może częściej przyjeżdżać do Polski, być może częściej odwiedzać swoich bliskich, a może znaleźć tutaj pracę, przenieść się na stałe, a być może studiować tutaj. Mam na imię Piotr i jestem założycielem strony realkartapolaka.com Na tej stronie znajdziecie kurs. kurs, który działa już od roku i wiele osób już z niego skorzystało. Ten kurs zrobiłem po to, żeby pomóc Wam zdobyć kartę Polaka. Wiem, że rozmowa z konsulem jest sprawą stresującą, że wymagana jest dosyć obszerna wiedza i właśnie po to jest ten kurs. Ten kurs ma pomóc Wam zdobyć wiedzę na temat polskiej tradycji, polskich tradycji, polskiej historii. Jest trochę o znanych osobach, ogólnie o Polsce o geografii Polski, o historii Polski i tak dalej, i tak dalej jeżeli jesteście zainteresowani kursem to zapraszam na stronę realkartapolaka.com tam znajdziecie więcej informacji a ten podcast jest po to żeby was motywować to nie będzie powielenie kursu nie będzie to samo co w kursie ten podcast jest po to, żeby dać Wam motywację, żeby Wam pomóc psychicznie, żebyście byli bardziej mocni. Wiem, że czasami mamy te momenty załamania, czasami jest trudno i potrzebne jest jakieś wsparcie. Mam nadzieję, że będę mógł Wam dać to wsparcie, zarówno językowe, jak i trochę psychiczne. Oczywiście ten podcast będzie po polsku. Będę mówił do Was po polsku po to, żebyście przy okazji uczyli się tego języka. Oczywiście rozmowa z konsulem odbywa się po polsku i rzeczą, myślę, najważniejszą jest dobra znajomość języka polskiego. Jeśli... Mówicie płynnie po polsku, konsul widzi, że rozumiecie wszystko to, co on do was mówi, to jest o wiele łatwiej zdać ten egzamin, o wiele łatwiej ta rozmowa przebiega i myślę, że dlatego właśnie jest to najważniejsza rzecz. Nawet jeśli pomylicie jakąś datę, nie będziecie wiedzieć jakiegoś Faktu to, to, że mówicie płynnie po polsku, pomoże wam niezmiernie. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz. I zachęcam was do dobrego przygotowania się mm, właśnie językowego. I dlatego mówię do was oczywiście po polsku. Jak przygotować się, mm, będę na pewno mówił w kolejnych jeszcze Odcinkach. Dziś ten pierwszy odcinek poświęcamy na takie sprawy ogólne. I druga drugi cel, który mi drugi cel, który mam w głowie, który mi przyświeca, to pomóc wam y, zmotywować się y, i złożyć papiery do konsulatu, zadzwonić do konsulatu wiem, że czeka się długo ale myślę, że warto zdobyć ten dokument nie tylko po to, żeby go trzymać w ręku, ale ten dokument daje wam wiele możliwości tutaj w Polsce, wiele zniżek i myślę, że warto ten dokument mieć warto z niego skorzystać, skorzystać z tej Możliwości. Jeżeli macie polskie korzenie, to myślę, że warto mieć kartę Polaka i mm, zdobyć wszystkie dokumenty, które są potrzebne, a później przejść tę rozmowę z konsulem. Właśnie po to, mm, między innymi, ten podcast. I sprawa kolejna, myślę, że będę mógł pomóc Wam później. Zdobycie karty Polaka to tylko jeden krok, prawda? Nie zdobywamy jej tylko po to, żeby ją po prostu mieć. Później szukacie pracy tutaj w Polsce, szukacie mm, możliwości mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest y, również dosyć trudna decyzja życiowa i chcę wam pomóc w tym trudnym czasie być może w czasie, w którym mamy różne trudne momenty mam nadzieję, że będę wam mógł pomóc i razem ze mną będzie wam łatwiej przejść tę transformację mam nadzieję że tak będzie, jeśli macie do mnie jakieś pytania, jeśli macie jakieś konkretne prośby, to proszę piszcie do mnie mój adres realkartapolakamaupa.gmail.com przypominam, mam na imię Piotr i cóż, zapraszam Was na kurs zapraszam Was na stronę realkartapolaka.com jeszcze raz piszcie do mnie i oczywiście zapraszam Was również na następne podcasty, które mam nadzieję robić dość regularnie. Mam nadzieję, że nasza grupa, grupa osób, która zainteresowana jest kartą Polaka będzie coraz większa i będę mógł Wam w ten sposób pomagać. A na dziś to już wszystko. I zapraszam Was na kolejne podcasty. Trzymajcie się, powodzenia, cześć, pa! Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com